programie to dla Was kłam, a tu ja i ty temu nie sprostasz Zawolała mocno ta liryczna chłosta Teraz tu nabijam, nabijam na pal nadal Zauważ plan padu, bo stoję dalej na nogach Czem na was jak zbigniew noga, teraz patrz, bo jestem jak ucjada dla pogan Leci pancz, a ty padasz jak gołota, bo to tak. Mogę sobie robić co chcę, Sprawdź, życie stuby lecznie z lecz koksem i patrz. Wy się zachowujecie jak obce, by stać. Po cichu nie wychylić się trożkę. owszem. Przykre to, przytnę to, nie wyjdę stąd, bo mam dość patrzenia na kolejne życie, gdzie zagroż myślenia marzy wiecznie opicie. Bycie słyszę, tyle krzyków cię walisz, bo bycie lepszym marzysz, bycie lepsze chciały. A gdy grasz, życie mały i nie idzie flujesz, tylko wszędzie jadę. Yes. Jestem niepowstrzymany, wiesz, że nie damy plamy, Wiem, że przegrane plany, bo jestem Jestem niepowstrzymany, wiesz, że nie damy plany Wiem, że przegrane plany, bo jestem No i co, w tym niesmaku płaczę cała rap Gra boli to tych kozaków jak to zwykle, prawda? Wziąć dość żartów, to jest z mleczkiem kaszka nich skron, bo niechrybnie czeka cię porażka Masz tak? Proste Hasztag w twoich kawałkach, nie równa się postęp Wybrać czas? forse. Jak hejsłoisz na bałkach, weź zachowaj odstęp Kończę już powoli Powiedz mi to w oczy, chyba że się boisz Złość się, że tak wolisz Pośrednikom przyda się transfer podwoić I moich do woli Używam za boli, psycholi, to o nich Nabijam meroli, przystoję więc pięć w tunelu Cześć Sferu Jestem niepostrzyni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 Jestem niepowstrzymany Wiesz, że nie damy plamy, wie, prze, plany Pierwsze przegrane plamy, Bo jestem Jestem niepowstrzymany Wiesz, że nie damy plany Pierwsze przegrane plany